Minęła 18.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Ranny polski żołnierz w Libanie w wyniku wybuchu miny Pułapki. Patrole będą tam ograniczone. Zaczyna obowiązywać pakiet obniżający ceny paliwa w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki potępił zakaz mszy w Bazylice Grobu Pańskiego. Do czasu wyjaśnienia sprawy wybuchu miny pułapki polskie patrole w Libanie zostaną ograniczone, tak przekazał rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Do zdarzenia doszło podczas patrolu polskiego kontyngent, kontyngentu wojskowego. Ranny został polski żołnierz, odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Rodzina rannego żołnierza została poinformowana o zdarzeniu.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 blisko Blue Line, ale tam też muszą docierać zapasy, muszą docierać chociażby naj, najpotrzebniejsze środki do pełnienia tej misji na posterunku. Ranny podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej został przetransportowany do bazy, gdzie udzielona mu została specjalistyczna pomoc medyczna. Wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych był na bieżąco informowany o stanie zdrowia naszego żołnierza w Libanie. Podaje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, także wicepremier, szef MON Władysław Kośniak kamysz który zapewnił, że polscy żołnierze ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa. Pakiet obniżający ceny paliwa zaczyna obowiązywać. Ustawę w piątek przyjął Sejm i Senat, a następnie podpisał je prezydent wczoraj. Pakiet został opublikowany w dzienniku ustaw, a minister finansów zapowiedział, że niższe ceny paliw zobaczymy na stacjach od wtorku. Pakiet o nazwie ceny paliwa niżej obniża VAT i akcyzy na paliwa. Zabiegów, które mają poprawić sytuację kierowców jest jednak więcej, zapowiadał w tym tygodniu premier Donald Tusk. Na okres stosowania obniżonych stawek,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 Teraz Ukraina. W wyniku rosyjskiego ataku na Kramatorsk zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Siedem osób zostało rannych. Wczesnym popołudniem dziś siły rosyjskie zrzuciły na miasto bombę lotniczą. Uszkodzonych zostało wiele budynków wielopiętrowych. Kramatorsk tworzy ze Słowiańskiem, Dróżkiwką i Konstantynówką pas ukraińskich twierdz w północnej części obwodu Donieckiego. Kontrola nad tymi miastami pozwala władzom w Kijowie utrzymywać zaplecze logistyczne, dowodzenie i zaopatrzenie dla wojsk walczących na wschodzie. Ich utrata mogłaby otworzyć. Rosji drogę do dalszych operacji w głębi Ukrainy. To są aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki potępił zakaz mszy w bazylice Grobu Pańskiego i skierował także słowa wsparcia do łacińskiego patriarchy Jerozolimy oraz wszystkich chrześcijan zamieszkujących Ziemię świętą. Izraelska policja nie pozwoliła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi pizzabali wejść na mszę do bazyliki Grobu Pańskiego. Działania izraelskiej policji, które potępią są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej napisał polski prezydent w mediach społecznościowych. W związku z incydentem do włoskiego MSZ-u wezwano ambasadora Izraela. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu argumentuje, że łaciński patriarcha Jerozolimy nie został wpuszczony rano na msze do Bazyliki Grobu Pańskiego z powodu obaw o jego bezpieczeństwo. W oświadczeniu opublikowanym przez biuro szefa izraelskiego rządu podano, że Iran regularnie celuje rakietami balistycznymi w święte miejsca trzech religii w Jerozolimie. W czasie jednego z takich ataków, jak czytamy w oświadczeniu, fragmenty rakiety spadły bardzo blisko Bazyliki Grobu Pańskiego. Bóg odrzuca wojnę i nie można go wykorzystywać do jej usprawiedliwienia. Tak mówił dziś papież podczas mszy Niedzieli Palmowej w Watykanie i przypomniał, że Jezus wjechał do Jerozolimy jako król pokoju. Nie chwycił za broń, nie bronił siebie, nie stoczył żadnej wojny. Objawił łagodne oblicze Boga, który zawsze odrzuca przemoc. Bóg odrzuca wojnę, podkreślił Leon XIV.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 Chrystus Król Pokoju wciąż woła ze swojego krzyża, Bóg jest miłością, odłóżcie broń, pamiętajcie, że jesteście braćmi, mówił Leon XIV na Placu Świętego Piotra. Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pora na sport przed mikrofonem Rafał Bała. Kamil Stoch oddał dziś planicy ostatni skok w karierze. Trzykrotny mistrz olimpijski zajął 30 miejsce w konkursie indywidualnym na i Skoczni. Pofrunął na 193 i 190 metr. Wygrał norwek Mariusz Lindvik. Oto co Stoch powiedział po zejściu ze skoczni. Było takie uff, koniec. Trochę luźniej, ale już jestem bardzo zmęczony. Nie? Zmęczony, ale szczęśliwy. A jeszcze tutaj się pewnie podzieją różne rzeczy. Trochę z kibicami pobędę, ale potem odpocznę. Zjem coś dobrego.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 nie dałam wszystkiego tak na maksa, ale to jest super, bo ja się kocham ścigać i kocham robić progres i swoje życiówki, więc mega się cieszę. W Mistrzostwach Polski nie wzięła udziału mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław. Włokimi Antonelli z Mercedesa okazał się najlepszy w wyścigu formuły 1 Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Była to trzecia runda cyklu rywalizacji o Mistrzostwo Świata. Drugie miejsce w Japonii wywalczył Australijczyk Oskar Piastri. Na trzecie był Monakijczyk Charles Leclerc. 19-letni Antonelli objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata jest najmłodszym kierowcą w historii, który tego dokonał. Teraz to wszystko, a więcej o Kamilu Stochu, Idze Świątek, polskich piłkarzach i Formule 1 w audycji przy Muzyce o Sporcie. Do usłyszenia za godzinę. Pogoda. W nocy na południowym wschodzie kraju oraz na krańcach północno-zachodnich opady deszczu. W rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od minus dwóch stopni do plus dwóch. Cieplej miejscami na południowym wschodzie około pięciu. Najchłodniej w rejonach podgórskich Sudetów około minus trzech. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie kraju porywisty. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest teraz dobra lub bardzo dobra. Ponad 38% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W części województwa mazowieckiego występuje duże zagrożenie pożarowe w lasach. Jedynka. Polskie Radio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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie radio. Jedynka. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Chrystus jest królem pokoju i apeluje z krzyża o powstrzymanie wojny, mówił Leon XIV podczas liturgii Niedzieli Palmowej. Po raz pierwszy od wielu wieków patriarcha Jerozolimy Izrael zakazał sprawowania mszy Niedzieli Palmowej w Bazylice Grobu Pańskiego. Z chrześcijanami w Ziemi Świętej solidaryzuje się Leon XIV. Doświadczane przez nich represje to rzeczywisty udział w cierpieniach Chrystusa, zaznaczył papież. Krzysztof Brąk, Aktualności z Watykanu. Chrystus, król pokoju, wciąż woła z krzyża Bóg jest miłością, odłóżcie broń Pamiętajcie, że jesteście braćmi Tym silnym apelem o pokój rozpoczęły się dziś w Watykanie Obchody Wielkiego Tygodnia Na placu św. Piotra Leon XIV Przewodniczył procesji i Eucharystii Niedzieli Palmowej W homilii papież podkreślił, że w dzisiejszej liturgii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 Patrząc na tego, który został za nas ukrzyżowany, widzimy ukrzyżowanych spośród rodzaju ludzkiego. Przede wszystkim słyszymy jęk boleści wszystkich tych, którzy są uciskani przez przemoc oraz wszystkich ofiar wojny. Dziś po raz pierwszy od wielu wieków zwierzchnikom Kościoła w Ziemi Świętej Izrael zakazał sprawowania mszy Niedzieli Palmowej w Bazylice Grobu Pańskiego. Łaciński patriarcha Jerozolimy i Kustosz Ziemi Świętej zostali zatrzymani w drodze przez izraelską policję i zmuszeni do zawrócenia. Uniemożliwienie wejścia osobom, które sprawują najwyższą władzę duchową w kościele katolickim i w miejscach świętych stanowi, jak podkreślono w komunikacie, środek wyraźnie nieracjonalny i poważnie nieproporcjonalny. Decyzję uznano za pochopną i zasadniczo błędną, powodowaną niewłaściwymi względami. Jest to, jak podkreślono, poważne odejście od fundamentalnych zasad rozsądku, wolności kultu i poszanowania status quo. W nocie podkreślono, że stanowi to poważny precedens, który ignoruje wrażliwość miliardów ludzi na całym świecie, którzy w tym tygodniu kierują wzrok ku Jerozolimie. Do represji, których doświadczają chrześcijanie w Ziemi Świętej, Nawiązał Leon XIV na zakończenie liturgii Niedzieli Palmowej w rozważaniu na Anioł Pański. Na początku Wielkiego Tygodnia jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek złączeni przez modlitwę z chrześcijanami z Bliskiego Wschodu, którzy cierpią z powodu okrutnego konfliktu i w wielu przypadkach nie mogą w pełni przeżywać obchodów tych świętych dni. Właśnie teraz, gdy Kościół kontempluje misterium męki pańskiej, nie możemy zapomnieć o tych, którzy w rzeczywisty sposób uczestniczą dzisiaj w jego cierpieniu. Ich doświadczenie jest wołaniem do sumień wszystkich. Znieśmy naszą modlitwę do Księcia Pokoju, aby wspierał narody zranione wojną i otwierał konkretne drogi pojednania i pokoju. Więcej wiadomości na portalu Vatican News i w mediach społecznościowych watykanNews.pl. Polskie radio. Jedynka. Dzień dobry, Michał Montowski i Rafał Sławoni. Otwieramy akta jednej z największych i najbardziej ponurych tragedii uralu. Tajemnicy przełęczy diatłowa. Archiwum śledztw niedokończonych. Już zebrałem wszystkie dane uczestników wyprawy. Powiem ci, że mam wątpliwości co do rzeczywistej tożsamości jednej z nich. Dobrze, sprawdzimy to jeszcze raz. Co mhm. o nich wiemy? No, tragedia zdarzyła się najprawdopodobniej w nocy. Z pierwszego na drogi, lutego 1959 roku na wschodnim stoku góry Hołatczachl na północnym Uralu. I to miejsce teraz nazywa się Przełęczą Diatłowa. Zginęło dziewięcioro uczestników wyprawy. Studenci, absolwenci Uralskiego Uniwersytetu Politechnicznego w Swierdłowsku. Było ośmioro studentów, ale jeszcze szedł z nimi Siemion Złotariów. Mhm. 37-letni, podobno doświadczony przewodnik. W ostatnich dniach dołączył do grupy, chociaż z początku go nie chcieli, bo go nie znali. Mieli zdobyć szczyt otorten, a potem ojka czakur. Wszyscy byli doświadczeni, zaprawieni i wiedzieli, że wybrali trasę o najwyższym stopniu trudności. Igor Diatłów, organizator wyprawy, miał ogromne doświadczenie i szykował ekspedycję arktyczną, a tę traktował jak przygotowanie do niej. To. No nic, mamy zatem pierwszą osobę, Igora Diatłowa. Studenta piątego roku Wydziału Radiotechnicznego, miał 23 lata. Druga to Zinaida Kołmogorowa, koleżanka z roku Diatłowa. Na tym samym wydziale, 22 lata. Dalej, Ludmiła Dubinina, studentka 4 roku Wydziału Budownictwa, 21 lat. Aleksandr Kolewatow, z 4 roku Wydziału Fizyczno-Technicznego, zatrudniony w Instytucie 3394 w Moskwie, 29 lat. Dalej, Rustem Słobodin, inżynier, absolwent Wydziału Mechaniki, zatrudniony w Zakładzie Atomowym Majak. Miał 23 lata. Szósty to... Georgi Jurij Krivoniszczenko, inżynier, absolwent Wydziału Budownictwa, też zatrudniony w Zakładzie Atomowym Majak. I brał, słuchaj, udział w usuwaniu skutków katastrofy kysztyńskiej, 24 lata. Czyli wiedział o wypadku jądrowym, który miał miejsce we wrześniu 57 w Majaku. Najwidoczniej. Zresztą to jeden z naszych największych zakładów jądrowych. Zatrudnia kupę ludzi w regionie. Kysztym leży daleko, ale wszystkie bliższe miejscowości są odcięte od świata a Ozjorsk, będący najbliżej zakładów, jest miastem zamkniętym. Mieli w Majaku awarię systemu chłodzenia zbiornika, w którym znajdowały się dziesiątki tysięcy ton rozpuszczonych odpadów jądrowych. Doszło do wybuchu o sile 75 ton trotylu i obszar 39 tysięcy kilometrów kwadratowych został radioaktywnie skażony. Na chorobę popromienną zginęło bezpośrednio około 200 osób. 10 tysięcy ewakuowano, a 470 tysięcy narażono na działanie promieniowania jonizującego. Nikt w Związku Radzieckim nic nie wie, ale tutajsi wiedzą doskonale. Tak. No, wszyscy pozostali pracujący w majaku też musieli wiedzieć. No dobrze. Mm, siódmy. Juri Doroszenko. Student czwartego roku Wydziału Radiotechnicznego. Miał 21 lat. Ósmy. Nikołaj Thibaut Brignon, absolwent Wydziału Budownictwa zatrudniony w Zakładzie Atomowym Majak. Urodzony w łagrze w Usinnikach, w którym odbywał karę jego ojciec. No i dziewiąty. Ten przewodnik, Siemion Złotariów. człowiek o mętnym życiorysie. Są dokumenty, w których nosi imię Aleksander. Podawał się za instruktora kołrowskiej bazy turystycznej, za sierżanta armii radzieckiej. Tożsamość jego pozostaje do ustalenia. A, e, czekaj, jeszcze poszedł z nimi... Juri Judin, 21-letni student ekonomii. Jednak w Iwdelu zrezygnował i odłączył się od grupy, bo się rozchorował, nie mógł iść, miał kontuzję nogi. Zawrócił i tego przeżył. 8 stycznia 1959 roku Komisja Tras Turystycznych w Swierdłowsku wydała zgodę na górską wyprawę studencką mającą na celu zdobycie dwóch gór Uralu Północnego. Otorten i Czakur. Trasa przekraczała 300 km i biegła przez tereny zamieszkałe przez autochtonów, lud mansów oraz przez obszary należące administracyjnie do Iwdeluagu, czyli sieci łagrów podlegających pod władzę miasta Iwdel. Jednak żadna instytucja nie miała mapy Północnego Uralu, ponieważ była ona utajniona. Te ziemie wchodzą w uralski okręg wojskowy, a ten objęty jest tajemnicą wojskową. Najistotniejszym argumentem, by wydano zgodę na tę wyprawę, było to, że studenci zorganizowali ją z okazji 21. Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, który odbywał się w Moskwie do 5 lutego. A partia akurat bardzo wspierała inicjatywy turystyczno-sportowe. 23 stycznia wyjechali pociągiem ze Swierdłowska. Dotarli do miast Sierow i Iwdel, a następnie ciężarówką pojechali do miejscowości Wiżaj, wysuniętej najdalej na północ. Stamtąd ciężarówką przejechali do osady Drwali i geologów o nazwie 41. odcinek. Wyruszyli dalej, ale Juri Judin się rozchorował i musiał zawrócić szli wzdłuż rzeki Łozy i Auspil, aż dotarli do granicy lasu, gdzie zbudowali coś w rodzaju schronu czy magazynu, w którym pozostawili żywność i inne zapasy na drogę powrotną. Igor Dyatłow miał 12 lutego wysłać telegram, że grupa zdobyła góry i wraca. 15 turystów spodziewano się już w Swierdłowsku. Ratownicy zebrali się i dotarli na miejsce tragedii dopiero 26. Poszukiwania w terenie trwały aż do maja. 1 lutego doszli do zbocza góry Hochachal. Ta nazwa w języku mansów oznacza Martwą Górę. No i faktycznie nie porastają jej ani większe rośliny, ani nigdy nie pojawiają się na niej zwierzęta. A z dziennika wyprawy wiemy, że młodzi chcieli ominąć tę górę, ale warunki pogodowe zmieniły się no, i postanowili rozbić na niej obóz. Kiedy tam pojechaliśmy, usiłowałem porozumieć się jakoś z żyjącym na tym obszarze ludem, Mansów, ale szło jak po grudzie. Oni wcale nie mówią po rosyjsku, albo bardzo słabo. A ten ich język, niech to diabli, niepodobny do niczego. Jacyś węgierscy językoznawcy prowadzili badania i ustalono, że to mowa ugryjska. Zresztą, oni żyją osobno i żenią się tylko między dwiema liniami. Tych, którzy identyfikują się jako miejscowi od początku dziejów i tych, którzy przywędrowali setki lat temu. Wyznają jakąś animistyczną religię, a krzyże czy ikony przywiezione przez Rosjan traktują jak ozdoby albo talizmany. Prawosławia nie przyjęli. Najpierw winę zrzucono na nich jako na dzikich morderców mszczących naruszenie świętej góry. Władze były do tego ludu wrogo nastawione i szukały kozła ofiarnego. Ale mansowie nie atakują nas, nie zachowują się wrogo, raczej się od nas odsuwają. Nie podejrzewam ich o udział w tragedii. Udało mi się w końcu znaleźć jednego, który zechciał ze mną rozmawiać. Mówiliśmy im, żeby tam nie nocowali, bo Martwa Góra jest nawiedzana przez demony. Stare, złe istoty z początku dziejów wychodzą tam na żer. Czasem można znaleźć odciski wielkich, koślawych stóp, Albo kłaki zakrzepłe w wygniecionym, zlodowaciałym błocie. Nie chodzimy tam. Ale to nie jest dla nas żadne święte miejsce. Przeciwnie. Kiedy tam się coś dzieje, prosimy o pomoc szamanów i zamykamy się w naszych domach. Tam przychodzą bestie. Uprzedzaliśmy tych młodych ludzi, ale oni nas wyśmiali. Mówili, że to zabobony. No. <śmiech> Możliwe, możliwe. Ale w nocy przyszedł wielki wiatr i góra wyła jak dzikie zwierzę. Coś wielkiego upadło tam dalej wysoko, bo huk był straszny, a ci wszyscy młodzi nie żyją. Znaleźliśmy ich ciała w okropnym stanie, porozrzucane daleko od siebie. I jak myślisz, co się stało? Nie wiem. To tajemnica wschodniego stoku Hołat Ale w ogóle tu w górach nie jest bezpiecznie. I to wcale nie z powodu duchów ani bestii. Zdarzało się, że nasi myśliwi, którzy zapędzili się w lasy, znajdowali wielkie, wypalone połacie ziemi wśród drzew. Wszystko jakby wymiecione, obrócone w proch, martwe. Dalej drzewa powalone, jakby je położyła jakaś wielka fala. Najczęściej nasi ludzie po takim odkryciu umierali na jakąś okropną chorobę, tak samo jak okoliczne zwierzęta. Do tych, którzy wrócili do osady, przychodziła śmierć po ich żony i dzieci, jakby zarazili rodzinę. Słaniali się na nogach, tracili włosy, Skóra się z nich zsuwała, a niektórzy myśliwi już w lesie słabli tak, że stamtąd nie wracali. co to było? Jak myślicie? Chciałbyś, żebym ci odpowiedział, że duchy Lasu, co? Ale tacy ciemni to my nie jesteśmy. Wiadomo, że Rosjanie rzucają te swoje bomby i nigdy nas o tym nie uprzedzają. Widocznie nie uważają nas za ludzi. A? To samo dotyczy Chantów na zachodzie Syberii. Wszyscy ugrowie z północnego Uralu mają z tym do czynienia. <śmiech> Czy ty na pewno chcesz to zapisać w raporcie? <śmiech> Lepiej dobrze się zastanów. Mnie wszystko jedno, ja nie piśmienny. Nic ci nie powiedziałem, bo przecież w ogóle nie mówię po rosyjsku. Wszyscy o tym wiedzą. Ledwo wydukam kilka podstawowych zdań. Każdy w okolicy to potwierdzi. I mans, i Rosjanie. <śmiech> Tej rozmowy nie było. Ale ty pomyśl o skutkach. Temperatura tamtej nocy wynosiła między minus 15 a minus 18 stopni Celsjusza. Dokładnej daty ani godziny zdarzenia nie ustalono. Ślady wskazywały, że uczestnicy wyprawy musieli nagle opuścić namiot. Ich pierwsze odciski stóp są chaotyczne, ale dalsze wskazują, że przystąpili do skoordynowanego działania. Ciała były w samej bieliźnie albo częściowo ubrane, bose albo tylko w jednym bucie. Namiot rozcięto dwukrotnie nożem od środka. Od niego ślady stóp biegły w przeciwną stronę przełęczy do skraju lasu, gdzie rósł wielki cedr. Jednak zanikały po kilkuset metrach pod śniegiem. Pod cedrem znaleziono ślady rozpalania ogniska, a drzewo było pozbawione gałęzi do wysokości czterech metrów. Na korze stwierdzono krew i wyszarpane tkanki miękkie. Znaleziono także około dwudziestu choinek ściętych nożem, zawleczonych w stronę lasu, w głąb jaru, gdzie zostały ułożone w kształcie prostokąta. Przedmioty należące do zmarłych odnaleziono nieopodal ciał. W trakcie śledztwa przeprowadzono sekcję zwłok. Pani doktor... Um... Czy można ostatecznie przyjąć orzeczone przyczyny śmierci? Tak, w większości przypadków powodem zgonu była hipotermia. To dotyczy Igora Diatłowa z Kołmogorowej, Aleksandra Kolewatowa, Grigoria Juria Triwoniszczenki i Juria Doroszenki. Ofiary mają niewielkie zadrapania, siniaki, skaleczenia i odmrożenia palców dłoni i stóp. Ale cztery osoby mają specyficzne przyczyny śmierci. Siemion Złotaryov dostał silnego krwotoku do jamy opłucnej, przetoczył się litr krwi. Stwierdziliśmy, wewnętrzne krwawienia klatki piersiowej powstałe w wyniku wielokrotnych złamań żeper. Czy możliwe, że coś go przywaliło, uderzyło albo przygniotło? No ale co? Nie ma śladów. Nikolaj Tipo Brignol ma złamaną podstawę czaszki i bardzo rozległe i wieloelementowe złamania kości czaszki, w wyniku których nastąpił krwotok do opon mózgowych a połamane fragmenty wbiły się w opony. Czyli miał rozbitą głowę. Dobrze rozumiem, towarzyszko? Tak. U Rustema Słobodina stwierdzono pęknięcie kości czołowej czaszki. To spowodowało utratę przytomności i w konsekwencji hipotermia. To druga ofiara z urazem głowy. Posłuchajcie, towarzysze, jak ciekawe są wyniki sekcji Ludmiły Dubininy. Do jamy opłucnej wlało się półtora litra krwi w wyniku wewnętrznego krwawienia klatki piersiowej, spowodowanego przez wielokrotne złamania żeber. Ale przyczyną śmierci jest też rana kłóta serca. Prawdopodobnie spowodowana przez złamane żebro. Ponadto u dwojga, kołmogorowej i słowodzina, wystąpiły krwotoki z nosa. A Kriboniszczenko i Doroszenko poparzyli się od ognia, który rozpalali. A te okropne Ten. zmiany i okaleczenia, takie jak Brak gałek ocznych, języka, warstwy skóry i miejscowo tkanki miękkiej, urazy twarzy, ubytki ciała. Proszę pamiętać, towarzysze, że zwłoki odnaleziono po kilkutygodniowym rozkładzie w wodzie i śniegu. Koledzy, którzy prowadzili sekcję są zgodni co do tego, że te zmiany są pośmiertne. A więc bez związku z samym tragicznym wydarzeniem. Ja też jestem tego zdania. Te wszystkie urazy nie zostały zadane ludzką ręką. Nikt nie ma takiej siły. Trzeba by użyć maszyny. No, tylko pozostaje do ustalenia, czy to sprawa kryminalna, czy nie. No bo... Co tam się właściwie stało? Przez trudno te wszystkie dane powiązać ze sobą. Ja powiem wam, towarzyszę, że kierownik nasz wysunął nawet tezę, że te urazy mogą być skutkami fali uderzeniowej. No, kilku kolegów go poparło, no ale skąd by była fala? uderzeniowa, w naszym miłującym pokój kraju, na północnym Uralu, akurat. Sprawą tragedii grupy Diatłowa zajął się prokurator w Iwdelu, Wasilii Tiempałow. Śledztwo prowadził niedbale. Zlekceważył fakt, że grupa poszukiwawcza, którą wysłano na Przełęcz, wyniosła przedmioty z namiotu do przejrzenia, a następnie porzuciła je byle gdzie. Od początku przyjmowano więc hipotezy na podstawie fałszywego układu rzeczy. Ponadto uznano, że członkowie wyprawy Diatłowa wypili rezerwę alkoholu, podczas gdy zrobili to poszukiwacze, którzy zresztą sami do tego się przyznali. Sprawa utknęła. Przyjęła ją prokuratura w Swierdłowsku pod kierunkiem Lewaniki Tycza-Iwanowa. Protokół zamknięcia dochodzenia podpisano 28 maja 1959 roku. Nie wskazano przyczyn tragedii. Uznano ją za sprawę kryminalną, w której zostały ukarane osoby odpowiedzialne za błędy w organizacji wypraw turystycznych i za niedostateczną kontrolę nad nimi. Jako oficjalny powód śmierci podano działanie potężnej siły Akta objęto tajemnicą na 50 lat, dzisiaj znajdują się w Państwowym Archiwum Obwodu Swierdłowskiego w Ekaterynburgu, zwanego dawniej Swierdłowskim. Wielu badaczy krytykuje przebieg śledztwa, jedynie wnioski z sekcji zwłok uważa się za poprawne. Zanim akta zostały odtajnione, w roku 1990 prokurator Lew Nikitycz Iwanow starszy doradca Wymiaru Sprawiedliwości ZSRR, opublikował w prasie artykuł, w którym przeprosił rodziny zmarłych na Przełęczy Diatłowa za wprowadzenie ich w błąd. Napisałem, że podane informacje były niezgodne z prawdą. Nie wszyscy zamarzli. Prawdziwą przyczynę ich śmierci znał sekretarz partii i ja. W 1959 zostałem skrytykowany przez władze i odsunięty od śledztwa, bo domagałem się przeprowadzenia badań radioaktywności zwłok. Nie dawał mi spokoju dziwny, pomarańczowy odcień skóry zmarłych i zsuwanie się jej z odkrytych części ciała. A opis sekcji zwłok zwracał uwagę na urazy będące wynikiem bardzo silnego miażdżącego wręcz uderzenia przez nierozpoznany czynnik w klatki piersiowe i głowy ofiar. Tak jakby zderzyli się z ciężarówką. Otrzymałem wtedy od partii pouczenie i oficjalną, jedynie słuszną wersję przebiegu wydarzeń. Nie chciałem jej przyjąć. Jako prokurator miałem obowiązek dążenia do prawdy. A oni zaprzysięgli mnie, i nakazali milczenie. Trwało ono 31 lat. Było dla mnie męką i upokorzeniem, ale Związek Radziecki upadł, a ja zdążyłem uwolnić się od kłamstwa przed śmiercią. W artykule poruszyłem tematy tabu. Po pierwsze, poinformowałem o katastrofie w zakładzie atomowym Majak. Utajonej przez władzę aż do dziś. Po drugie, napisałem, że w pobliżu Swierdłowska radzieckie rakiety przeciwlotnicze w opisywanym czasie strąciły amerykański samolot rozpoznawczy Lockheed U-2. Ale najpierw nasze wojsko omyłkowo zestrzeliło własną jednostkę. To wszystko objęto tajemnicą. W artykule Wskazałem kilka nazwisk tych, którzy znali prawdę, lecz ją zatajili. Byli nimi Klim, czyli Klement Jefremowicz Woroszyłow, przewodniczący prezydium Rady Najwyższej ZSRR, ówczesna, faktyczna głowa państwa, Andrzej Pawłowicz Kirlienko członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPZR, pierwszy sekretarz obwodowego Komitetu Partii i Afanasi Fiedorowicz-Jesztokin. Wysoki urzędnik partyjny, nadzorujący bezpieczeństwo regionu Swierdłowska, szef lokalnego kombinatu. Ja też zdebrałem udział w śledztwie jako młody inspektor. Byśmy naprawdę chcieli rozwiązać tę ponurą zagadkę. Tak, tak, byli tacy. Istotną rolę w śledztwie odegrał prokurator z miasta Iwdel. Władimir Iwanowicz Korotajew. Inteligentny, bardzo dociekliwy i rzetelny. Odważnie utrzymywał, że władze radzieckie zatajały prawdziwe przyczyny zdarzeń na Martwej Górze. Wysłano go na miejsce i osobiście oglądał ślady. Odwiedził mansów i zaciekle bronił ich przed oskarżeniami o popełnienie mordu, które stawiała im władza dążąca do likwidowania mniejszości. Ostatecznie dzięki niemu nie doszło do pokazowego procesu i skazania żadnego obwinianego Mansa. Tak jak ja, Władimir Kortajew uważał, że przyczyną śmierci i wyprawy był utajniony wypadek wojskowy. Wątpię, czy kiedykolwiek wypłyną jakieś dokumenty w tej sprawie. Nie wiadomo, co spowodowało tragedię na przełęczy Diatłowa. Jest kilka hipotez. Wśród nich mowa o zejściu lawiny, uderzeniu meteorytu, ataku bliżej nieokreślonych groźnych zwierząt, o morderstwie i o działaniu wojskowym. Do dziś krążą pogłoski, że Siemion Złotariow nie był tym, za kogo się podawał. Nie ustalono wciąż, z jakich powodów ten człowiek o wojskowej przeszłości dołączył do studenckiej ekspedycji, z którą nie miał nic wspólnego. Jedyny, który przeżył, Juri Judin, ten, który zawrócił i nie poszedł w góry, zgodnie z życzeniem został w 2013 roku, pochowany z przyjaciółmi w zbiorowym grobowcu uczestników wyprawy Diatłowa na cmentarzu Michajłowskim w Jekaterynburgu. W Archiwum Śledztw Niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska,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 Radio. Rozmawiam z Krzysztofem Domarackim, pisarzem, dziennikarzem, autorem książki Przełęcz, inspirowanej wydarzeniami na Przełęczy Jatłowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obliczyłeś, że powstało co najmniej 75 teorii dotyczących tego, co wydarzyło się na Przełęczy. One rozumiem, że mają różny stopień prawdopodobieństwa. 75 teorii to te, którym się przynajmniej trochę przyjrzałem, bo teorii na pewno było sporo więcej. I no, tam ten stopień prawdopodobieństwa był bardzo różny, bo to były takie teorie dosyć przyziemne, tłumaczące to, co się wydarzyło jakimś konfliktem wewnątrz grupy, czymś, co się stało w taki zwykły ludzki sposób tam na tej, na tej przełęczy, na tej górze. Ale były też takie teorie zupełnie z kosmosu, dosłownie z kosmosu, no łącznie z interwencją obcych, u, tak? Tak, pojawienie się Menka, czyli radzieckiego, czy teraz rosyjskiego odpowiednika Yeti, Testy jakiejś przedziwnej broni, więc tych teorii było od groma. Ja złapałem się na tym, że w każdym w którymś momencie pojawiała się jakaś dziura. Gdybyśmy przeanalizowali te najpopularniejsze tak, lawina, co przemawia za, a co przeciw? W ogóle musimy sobie prześledzić, co dokładnie wydarzyło się z tymi turystami między 1 a 2 lutego 1959 roku. Największa zagadka związana jest z tym, dlaczego oni opuścili ten namiot, dlaczego go rozpruli tak. od środka i wybiegli odziani w lodowatą noc. I lawina tłumaczy co mogło się wydarzyć, co mogło spowodować, że oni ten namiot opuścili. Tak samo może to wytłumaczyć deska śnieżna, która całkiem niedawno była taką popularną teorią, do której wielu naukowców się, się odnosiło. Natomiast to tylko tłumaczy ich wyjście z namiotu. A tam jeszcze bardzo dużo no, ciekawych wydarzyło rzeczy potem. wydarzyło się później. Tu już nie mamy Wyczyta, żadnych nie. informacji, żadnej dobrej teorii, która by tłumaczyła, dlaczego oni zachowywali się tak, a nie inaczej. No to następna. Eksperyment wojskowy, że padli ofiarą eksperymentu wojskowego przypadkowo. Bardzo możliwe, tylko na czym ten eksperyment miałby polegać, czego miałoby to dowodzić. Tu bardziej za teorią związaną z eksperymentem przemawia tajemnica wokół tej tragedii. To, że bardzo długo rodziny, ani nikt poza władzami analizującymi tę sprawę nie wiedział co stało się z tymi turystami, nikt nie wiedział jakich oni doznali obrażeń. I gdyby w 1990 roku prokurator Iwanow, jeśli dobrze pamiętam, nie opublikował informacji na ten temat, być może dzisiaj to w ogóle nie byłaby taka zagadka, być może byśmy zapomnieli o tym, być może w ogóle byśmy się nie dowiedzieli, że w tym 59 roku coś, coś dziwnego się, się wydarzyło. wydarzyło. No dobrze, ale jest jeszcze teoria, że brała w tym udział miejscowa ludność. Tak, i Mansowie, tę część Uralu zamieszkują Mansowie. No, tutaj trochę brakuje motywu, no bo co w zasadzie osiągnęliby atakując tych turystów? Dla nich ta góra Hołat-Czal to święta, święta, święta góra. góra. Mogli się rozłościć tym, że ktoś się tam pojawił, ale rozłościć się do tego stopnia, żeby przepędzić tych ludzi, czy zrobić coś, co spowoduje, że oni sami wybiegną z namiotu i potem nie wrócą, tylko rozbiją się na trzy różne skupiska i... Część z nich zamarznie, część nie wiadomo co się z nimi stanie, ale skończył z jakimiś przedziwnymi obrażeniami. Też mnie nie przekonuje, tym bardziej, że monsowie nigdy nie byli ludnością agresywną. Właśnie, mówimy o tym, że ofiary miały nietypowe obrażenia wewnętrzne. Na czym ta nietypowość polegała? Przede wszystkim tych obrażeń było dużo i były dosyć różnorodne, bo tam były i obrażenia wewnętrzne, i krwotoki wewnętrzne, i wydłubane gałki oczne, i utrata języka, więc różne okropności. Część być może można wytłumaczyć warunkami pogodowymi. Te ciała bardzo długo jednak leżały. Minęło kilka tygodni zanim one zostały odkryte, więc kilka tygodni na mrozie. Może, może, może jakoś na nie wpłynęło zwierzęta zainteresowały się tym, że leży jakieś mięso, które, z którego być może można zrobić e, pożytek i się nim nakarmić. No ale może też ktoś interweniował i ktoś spowodował to obrażenie. A właściwie dlaczego ta cała historia otoczona była taką tajemnicą? Pewnie z kilku powodów. Główny to taki, że rozgrywała się w Związku Radzieckim w 1959 roku. wszystko było otoczone tajemnicą. I my trochę zgadujemy, co tam mogło się wydarzyć i co stało za różnymi decyzjami. Pójdę nawet krok dalej. To jest tak, że kiedy siadałem do, nazwijmy to szumnie researchu, ale tak naprawdę do jakiejś takiej niezdrowej fascynacji tym tematem, bo umówmy się, to hmm. był rodzaj niezdrowej fascynacji, przeczytałem mnóstwo rzeczy na, na ten temat i ja nie mam pewności, czy to, co czytałem i co jest uznawane za prawdę w rzeczywistości jest prawdą. Ródy. Być może dostaliśmy tylko jakąś sfabrykowaną wersję wydarzeń i nie powinniśmy dawać temu wiary. No. Na pewno ci ludzie zginęli, to nie ulega wątpliwości. Na pewno z jakiegoś powodu przez ponad 30 lat komuś zależało na tym, żeby informacje na temat tego, co tam się stało, nie ujrzały światła dziennego. Rodziny bardzo późno się dowiedziały o tym, że, że ci turyści w dziwnych okolicznościach zginęli, że to nie było zamarznięcie. Konkluzja śledczych, którzy zajmowali się tym tematem, była przedziwna, bo uznali, że w zasadzie nie wiedzą, co się wydarzyło z tymi ludźmi, że zginęli w wyniku działania jakiejś nieokreślonej siły. siły. Ale to śledztwo się... było prowadzone dość niestarannie, prawda? No, wydaje się, że było mówiłem. fatalnie prowadzone. Po pierwsze ono się późno zaczęło, po drugie szybko zostało zakończone. To był Związek Radziecki. Myślę, że w dzisiejszej Rosji, która też jest dzikim i dziwnym krajem, chyba aż tak źle by to nie wyglądało. Wydaje mi się, że jednak trochę starannie by poprowadzono śledztwo, Ktoś spróbowałby się dowiedzieć, co tam się wydarzyło. Czyli może być tak, że władze po prostu otaczały tajemnicą samą tragedię, a nie to, co myślimy, że mogło się za tą tragedią kryć. To jest takie wielopoziomowe, bo, bo z jakiegoś powodu takie można odnieść wrażenie, że nie postarali się, jakby nie chcieli czegoś odkryć jakby chcieli po prostu jak najszybciej zamknąć ten temat. Z drugiej zależało im na tym, żeby opinia publiczna się o czymś takim nie, nie dowiedziała. Więc pytanie właśnie, czy chronili jakieś tajemnicy, czy chronili swojego niechlujstwa. No właśnie, a jakie elementy tej sprawy są najczęściej źle błędnie interpretowane? Wydaje mi się, że taki podstawowy błąd polega na tym, że niemal wszyscy zajmujący się tą sprawą próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ci turyści wyszli z namiotu. I nikt się nie zastanawia nad tym, co robili później. Przesadzam. No, nie nikt, ale na przykład wszyscy naukowcy, którzy zajmują się tym tematem, próbują zrozumieć, dlaczego oni bez odpowiedniego stroju z jakiegoś powodu wydostali się z tego namiotu i rozbiegli się w różnych kierunkach. To jest ważne, ale chyba istotniejsze jest ustalenie, co oni robili później, dlaczego tak się zachowywali. No bo przy założeniu, że załóżmy, że to była lawina, że deska śnieżna, że coś im ten namiot zniszczyło, no to... Zakładam, że cała dziewiątka nie mogła spanikować, że ktoś tam pewnie był, kto zachował zimną krew. To pewnie by spróbowali może wrócić, odzyskać te rzeczy, ubrać się, wyciągnąć to, co dało się wyciągnąć. Może w ogóle cały namiot jakoś postawić ponownie. A jeśli nie, no to pewnie całą dziewiątką udaliby się w jakieś konkretne miejsce. Albo spróbowali zbudować sobie jakieś, jakieś zabezpieczenie, żeby nie zamarznąć. No, oni z jakiegoś powodu rozdzielili się i tam powstały trzy grupy, trzy skupiska. To jest kompletnie niezrozumiałe i tu już wchodzimy w sferę fantazji, bo nie mamy żadnych dokumentów, żadnych informacji, co oni mogli robić. Archiwum śledztw niedokończonych. Nie mamy informacji ani dokumentów, ale ty masz swoją teorię na temat tego, co mogło się tam wydarzyć. Mam, przy czym nigdy nie będę się opierał, że to rzeczywiście się, się wydarzyło, bo jak siadałem do tego tematu, no to... Dość szybko się zorientowałem, że to mnie łatwo nie puści, że będę chciał znaleźć odpowiedź, a, a skoro zawodowo zajmuję się opowiadaniem historii, no to jak już znajdę jakąś odpowiedź, w którą sam wierzę, to pewnie będę chciał się tym podzielić z czytelnikami, ale też wykonałem taki myk w książce, że u mnie nie ma diatłowa, u mnie jest gonczar, nie ma hmm. prawdziwych nazwisk, no bo jak mógłbym pisać o tym, jak ci ludzie zginęli, gdy tego nie wiem, więc musiałem, hmm. musiałem to sfabularyzować, musiałem zmienić nazwiska, żeby się samemu dobrze czuć z tym, że, że, że opowiadam o tej tragedii. Mam wytłumaczenie, które moim zdaniem jest, jest logiczne. To jest coś, co teoretycznie mogłoby się wydarzyć, ale czy się wydarzyło, to niestety nie mam pojęcia i obawiam się, że my się nigdy tego nie dowiemy. No, a jak brzmi to twoja? Oj, no wobec... nie, mogę, nie, mogę, nie mogę zdradzić, bo ktoś, kto sięgnąłby po książkę, to w zasadzie szybko straciłby przyjemność z odkrywania tej zagadki. No bo pytanie też brzmi, czy te różne teorie mogą po prostu ze sobą jakoś zachodzić na siebie i że to po trochu jest, są różne tutaj, yy, składają się na ten tragiczny wynik elementy. Pewnie tak. Ta praca, którą ja wykonywałem w dużej mierze sprowadzała się do bardzo drobiazgowego prześledzenia, jak trasa Diatłowców wyglądała, co nie robili po drodze, czy kogoś spotkali, czy nie, czy pokonywali tę trasę w zgodzie, czy nie dochodziły do jakichś sporów kim byli uczestnicy tej wyprawy, bo to też nie jest tak do końca oczywiste, bo był jeden uczestnik no wyprawy, tak, który, który się różnił. Od... Mówiliśmy o tym w słuchowisku, że nie wiadomo właściwie, czy był tym, za kogo się podawał. Tak, do dziś nie wiadomo w zasadzie, czy był to osobą, za którą się podawał i czy to jego zwłoki zostały znalezione, znalezione rzeczywiście, więc tych zagadek po drodze było, było mnóstwo i to cała moja quasi-detektywistyczna praca sprowadzała się do przeanalizowania tego, co się działo po drodze z, diat z diatłowcami i do zastanowienia się, czym ta tajemnica mogłaby być, skoro tak wielu osobom zależało na tym, żeby nikt się o tym później nie dowiedział. Nie dowiedział. A jest tak, że my z czasem dowiadujemy się czegoś nowego o Przełęczy Jatłowo, o wydarzeniach, czy jednak już wiemy i na tym jest koniec? Kilka lat temu przyszło takie odkrycie, gdy zaczęto robić ekshumację, gdy zaczęto analizować, kto tam rzeczywiście jest pochowany. No i wtedy pojawia się wątpliwość dotycząca jednego z uczestników, czy to aby na pewno jest, jest on. Ale znów, to jest Rosja. Były dwie ekspertyzy. Ekspertyza prywatna powiedziała coś innego, ekspertyza państwowa powiedziała coś innego, więc to Czyli cały czas jest... potwierdziła, tak? No, tak, zakładam, że państwowa potwierdziła hmm. tak, że to ten człowiek, a prywatna powiedziała, że niekoniecznie. Technologia współczesna może pomóc to wyjaśnić, czy już jest za, za późno na, na po, takie po, działania? Po, po, może były pomóc. Takie chyba... Próby. Tak, cały czas analizuje się to, co na tej górze się wydarzyło z namiotem i dlaczego oni mogli wyjść i tu widziałem takie różne analizy, rzeczywiście wykorzystuje się aktualną wiedzę, jakieś narzędzia do tego, żeby zastanowić się, czy jakiś zjawiska pogodowe mogły wpłynąć na to, że ci turyści musieli wyjść z namiotu. No ale to dalej jest tylko połowa tego, czego szukamy. Czy żyje jeszcze ktoś, kto może znać prawdę na temat tych wydarzeń? Myślę, że tak. Myślę, kto, że tak, może... że to pewnie prawda przekazywana jest hmm. jednak przez kogoś, chyba że umarła z ostatnimi ludźmi, którzy coś na ten temat wiedzieli. Jeśli przyjmiemy, że ktoś, kto w 1959 roku Badał tę sprawę i zależało mu na tym, żeby, żeby prawda nie ujrzała światła dziennego, no to prawdopodobnie ta osoba już dzisiaj nie żyje, no bo byłaby w bardzo sędziwym wieku, no ale być może przekazał komuś tę informację, może ona utknęła w jakichś wielkich radzieckich archiwach, które pewnie do dziś istnieją, gdzieś ta, gdzieś ta informacja pewnie jest przekazywana, ale wątpię, żeby ona kiedykolwiek ujrzała światło dzienne. A czy jest tak, że media i popkultura bardzo zniekształciły odbiór tej sprawy? Każdy próbował to rozgryzać na swój sposób, każdy próbował obronić swoją teorię, coś wokół tego zrobić. Niektóre rzeczy, które powstały wokół tego w tej przestrzeni medialno-rozrywkowej były trochę karykaturalne, bo powstał taki dość dziwny film na ten temat. Tam jakieś potwory były. Powstała książka, gdzie też jakieś tam pojedynki z potworami odbywały się na, na Przełęczy Diatłowa. Było dużo wątków związanych z, z mistycyzmem. To moim zdaniem trochę odzierało jednak z powagi te wydarzenia. Raczej wydaje mi się, że chcąc dojść do prawdy trzeba się trzymać jakiejś racjonalności. Dziękuję. Więcej pewnie pożytku jest z tego zainteresowania tematem niż krzywd. Krzywdę sobie wyrządzali ludzie, którzy w sposób nieodpowiedzialny jechali na Przełęcz i tam zdarzało się, że może nikomu się nie przytrafiło to samo co od Jatłowca. była uprawiana ale... taka turystyka, tak? tak? Tak, ale byli ludzie, którzy właśnie próbowali się dowiedzieć organoleptycznie, co tam mogło się wydarzyć i nie wszyscy odpowiedzialnie po prostu podróżowali w tamto miejsce. Wracając do samej sprawy, bo mówiliśmy o tych nietypowych obrażeniach, a czy jakieś nietypowe zjawiska towarzyszyły tej tragedii? podobno pojawiły się wówczas jakieś światła. Tak, były informacje na temat świateł, były informacje na temat substancji radioaktywnych znalezionych na Ciele. ubraniach jednej czy dwóch osób, które zginęły. To już też w sferze domysłów, ale były teorie na temat infradźwięków, które no mogły wpłynąć Co to na to, są że te infradźwięki, bo... infradźwięki podobno mogły spowodować chwilową niepoczytalność tych ludzi. I to było dobre wytłumaczenie tego, dlaczego oni zachowali się nieracjonalnie. Przy założeniu, że rzeczywiście to było zupełnie nieracjonalne zachowanie, no a wybiegnięcie na, na siarczystym mróz bez stroju, czy bez górtek, bez butów, no to wygląda jak coś nieracjonalnego. Ale wiemy, co te dźwięki mogło wydawać? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie, nie. Chyba to jest taka teoria istniejąca. Znaczy, nie pamiętam dokładnie, ale też była próba wytłumaczenia tego, co mogło się wydarzyć. Chyba teoria związana z infradźwiękami, mówiąca, że kształt tej góry, przy której leży przełęcz, czy ten kształt mógł spowodować, że, że tam doszło do jakiegoś dziwnego zjawiska, które wpłynęło na potencjalną nie, niepoczytalność tych turystów. A te ślady na ubraniach? Nie było dobrego wytłumaczenia, ale to skłoniło wszystkich do teorii, że na pewno tam testy jakiejś broni się odbywały, jakieś próby jądrowe i że te próby doprowadziły do śmierci turystów, a potem władza musiała zataić to, że niechcący zabiła ludzi. No bo jeszcze jest ta rzecz z tą, którą uczestnicy w wyprawy znali, te tajemnice wybuchu w tej elektrowni atomowej, że to tak, też tak, mogło tak, mieć tak, wpływ. Że, no. Tak, tak. To jedna z teorii, że rzeczywiście służby postanowiły interweniować i pozbyć się ludzi, którzy mogą wiedzieć, mogą wiedzieć zbyt dużo, ale mnie to jednak nie przekonuje. No, czekać na to, aż grupa 10 osób, bo tam w ogóle było 10 osób początkowo, tak, tak ale Juri Judin tak, tak. się rozchorował i kilka dni wcześniej odłączył od, od wyprawy i dożył 76 lat przez całe życie, będąc ciekawym, co stało się jego kolegom, no ale... Gdyby ktoś chciał się ich pozbyć, to pewnie znalazłby dużo prostszy sposób niż czekać na to, aż oni pójdą w góry i tam ich wykończyć. Dziękuję bardzo. W Archiwum Śledztw Niedokończonych o tajemnicy przewęczy wiatłowa rozmawiałem z Krzysztofem Domarackim. Bardzo dziękuję. Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski i Rafał Sławoń. Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.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 To jest radio autopromocja reklama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 Utrzymuje się korek przed światłami w Czosnowie dla jadących w stronę Warszawy. Podobna sytuacja na Krajowej Siódemce, ale między Łomiankami a wjazdem do Warszawy. Tu też powstał korek. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 17 na odcinku Krasny Staw Zamość w pobliżu Izbicka na jezdni w kierunku Zamościa, gdzie na 154 km przewrócił się motocyklista. Uderzyło w niego jeszcze auto osobowe. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Teraz 17. jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. Ale kłopoty pozostają wciąż na autostradzie A18. Na odcinku Węzeł Żary Zachód, Węzeł Żary Południe w pobliżu Grotowa na jezdni w kierunku Wrocławia, to jest 17. kilometr, tam bus uderzył w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu. I jeszcze jedno utrudnienie. Droga ekspresowa S61, odcinek Ostrów Mazowiecka, Łomża. W pobliżu miejscowości Budziszki, na 17. kilometrze, zderzyły się autodostawcze i autobus. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Łomży.